Dla Hegla społeczeństwo obywatelskie stanowiło społeczność pośrednią między rodziną a mającym dlań znaczenie podstawowe państwem, między tym co prywatne a tym co publiczne. Społeczeństwo obywatelskie działało w dziedzinie stosunków gospodarczych i społecznych, które znajdowały się poza zakresem bezpośredniego zainteresowania państwa i w których państwo pozwalało. Na przejawianie się zasadniczo swobodnej inicjatywy obywatelskiej. To przede wszystkim myśl Heglowska zaważyła na dominującym na kontynencie na dominującym na kontynencie europejskim ujmowaniu społeczeństwa obywatelskiego jako sfery życia zbiorowego, znajdującej się poza państwem, pozarządowej lecz w pewnym stopniu państwu podporządkowanej poprzez uprawnienia regulacyjne i nadzorcze władz publicznych. W rezultacie w rozumieniu dość powszechnie przyjętym także u nas sfery władz publicznych oraz społeczeństwa obywatelskiego są odrębne, a zatem Samorząd Terytorialny nie jest jako część składowa systemu władz publicznych instytucją społeczeństwa obywatelskiego. Ten konwencjonalny rozdział tego co przymusowe i tego co dobrowolne stanowi zatem ważny składnik ogólnego określania samorządu, w szczególności samorządu terytorialnego. W latach 80. XX wieku pod wpływem brytyjskiej myśli konserwatywno-liberalnej upowszechnił się pogląd, że społeczeństwo obywatelskie powinno być społeczeństwem odpowiedzialnym. Części składowe społeczeństwa ponoszą w związku z zasadą pomocniczości i odpowiedzialności za samodzielne w miarę swoich możliwości rozwiązywanie własnych problemów. W rezultacie podstawowymi wartościami, na których opiera się konstrukcja społeczeństwa odpowiedzialnego są wolność i właśnie odpowiedzialność. Znacznie znaczenie konstrukcji wydaje się znacznie wykraczać poza krąg myśli, w której ona powstała. Konstrukcja społeczeństwa odpowiedzialnego może służyć jako pewna wytyczna także dla ustawodawstwa i praktyki naszego kraju. No me van a cobrar paro y seguir siendo becario Y podéis, si queréis, va Mira cómo cambia en cuanto le entréis, va Mira cómo cambian de una vez Es tu voz, es tu voz Nuestra voz que se hace fuerte Que denuncia consiente. Es mi curro y demás, que tengo suerte de poder currar en lo que quiero y me tengo que joder. No sé si quiero reventar, seguir callado y aventar. La solución que pueda haber empieza cuando digas hasta aquí voy a aguantar. Suerte de poder curar en lo que quiero y me tengo que joder. No sé si quiero reventar ni callar.